zaczęli robić to tak. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 7 i 8 werset. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 7 i 8 werset. Wieście, wysyła ich, przybliżyło się Królestwo wiem, Chorych uzdrawiajcie, umarłych skrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo osierdzicie, darmo dawajcie. Jezus wysyłał uczniów, tak? Wysyła uczniów, żeby szerzyli Królestwo. Jezus wysyła ich, żeby szerzyli Królestwo. Na czym polega szerzenie Królestwa? Na wprowadzaniu mocy Królestwa. Rozumiesz? Na wprowadzaniu mocy Królestwa. Głoście i róbcie! Każdy problem na tym świecie ma pośredni lub, pośredni lub bezpośredni związek z demonami. Każdy. I każdy problem w Twoim życiu ma pośredni lub bezpośredni problem z demonami. Znaczy jak jakieś, jakieś powiązanie. Rozumiesz? Cokolwiek w Twoim życiu jest nie takiego jak, e, jak Chrystus. Cokolwiek w Twoim życiu jest niezwycięskiego. Cokolwiek w swoim życiu jest zablokowanego, to albo bezpośrednio, albo, bezpo... albo pośrednio stoją za tym dymą. Rozumiesz? W ten sposób to wygląda. One przybierają różną formę. To są toki myślowe, to są przekonania, to są naciski osobowościowe, to są różnego rodzaju e, głosy. To jest grzech, który powraca do człowieka. Ja wam powiem na bardzo prostym, takim, takim bardzo prostym elemencie. Jest grzech jakiś, jakiś grzech. I my wyznajemy ten grzech Bogu. I my wyznaliśmy ten grzech Bogu, jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, tak? Ale ten grzech notorycznie powraca do naszego życia. Notorycznie. I ty już jesteś przed tym Bogiem, mówisz, Boże, ja nie wiem, dlaczego tak jest. O co tutaj chodzi? No o co tutaj chodzi? Jak to? Przecież ja o tym nawet nie myślę. Przecież ja w ogóle tego nie chcę. A to wraca do mojego życia. A to wraca do mojego życia. Rozumiesz. To są demony. One bez przerwy w jakiś sposób chcą Ciebie zaczepić. One chcą Ciebie osaczyć. One chcą, żebyś bez przerwy był w jakiejś formie zapętlenia. Ty piękniesz, ale są takie przeszkody na twojej drodze. Ty musisz stanąć. I ty stoisz i patrzysz tą przeszkodę, a czas ucieka. Zobacz, o co chodzi? Przeszkoda jest? Ty się patrzysz w przeszkodę? A czas ucieka. Ludzie umierają, idą do piekła. Rozumiesz o to chodzi? A Ty stoisz masz przeszkodę. A Bóg mówi, to jest właśnie demoniczna siła. Co mam zrobić? Rozwal to. Boże, może Ty zrobisz to za mnie? Nie, nie zrobię tego za Ciebie. Zrób to Ty. On ich posłał. On Was posłał. On mnie posłał, żebyśmy szerzyli Królestwo, chorych uzdrawiali, demony wypędzali, umarłych wskrzeszali, On nas posłał, tak jak ich, tak nas, rozumiesz? I w innym miejscu Słowa Bożego jest napisane, że celem wiary jest zbawienie dusz. Amen? Ale najpierw naszej duszy. Nasza dusza musi być wolna, nasza dusza musi być zbawiona, nasza dusza mu, musi być uwolniona od przeszkód różnych. Zobaczcie, to nie chodzi o to, że my przez to stajemy się doskonali, to chodzi o to, że przez to nie mamy przeszkód w biegu. Doskonałość to jest proces, to jest nauka, to jest przyjmowanie Bożego Słowa, to jest przyjmowanie Bożych standardów, to jest uczenie się, tak? To są, to są procesy pewne, ale demoniczne siły są jak bariery. Ja mówię do kogoś, idź do pracy. A on zawsze ma taką pracę, że jest wykorzystywany w tej pracy człowieku na maksa. I mówi, ja nie mogę znaleźć dobrej pracy. I ja widzę, że ten człowiek to jest pobożny człowiek. I że on się stara. I że on wierzy. Rozumiesz? A on bez przerwy ma jakąś taką podłą pracę, że albo ktoś go oszuka, albo ktoś go wyrobuje, albo coś innego. Co to jest demoniczna siła? Mówię rozwal to. Rozwal to człowiek. Ktoś ma bez przerwy kłopoty jakieś. Jakieś małżeństwo, które nigdy nie może ze sobą dojść do zgody przez lata. I już są wypełnieni Duchem Świętym obydwoje. I chodzą do kościoła i służą razem. A oni nie mogą. Co to jest? Demoniczna siła. Człowiek siada do komputera, proszę ciebie, i pierwsza myśl, która mu przychodzi, to żeby wejść na, na stronę pornograficzną. A on jest pastorem. A on jest liderem. Co to jest? Demoniczna siła. Rozumiesz? To są wszystko demoniczne siły to są przeszkody. Zobacz, to staje na drodze. Więc jak się czuje e, na przykład taki człowiek, on gdzieś tam idzie, ma usługiwać ludziom, a on miał e, rano... Wyobraźcie sobie tylko, idzie pastor dużego kościoła, a on rano, proszę ciebie, jeszcze przeglądał swoje kazanie i on e, e, był w takim stanie, że przechodził mu przez głowę myśli pornograficzne I on idzie do tego kościoła i, i robi te, te, te, te nauczanie, i prowadzi ten kościół, tak? A ludzie mówią, coś, coś tak, coś tak ten pastor to jakiś taki, wiesz. A to jest dobry człowiek. To jest Boży człowiek. Rozumiesz tylko zdemonizowany. Ale żeby, żeby to zrozumieć trzeba ustać przed tą prawdą. Tak to jest problem. Już lata, już usługiwaliśmy, już wszystko. Leżę kiedyś sobie w domu, z, niektórzy z słyszeliście, to pewnie leżę sobie w domu, odpoczywam sobie, już tak trochę przysypiałem i myślę, że go uzdrowiać. Artur, potrzebujesz uwolnienia jeszcze. Ja mówię, od czego Pani? Ja już nie pytałem dlaczego, tylko mówię, od czego? Wiesz o co chodzi? Co jest ze mną? Duch homoseksualny. Ja w ogóle leżę, więc... Ja mówię, Boże, ale ja nie mam żadnych problemów homoseksualnych. Ja miałem jazdy w swoim życiu w świecie, jak byłem. Miałem jazdy homoseksualne. Panie, nie mam z tym problemu. Pan tu się tutaj mówi, tak, ja wiem. Ale jest ten Duch, On nie został wyrzucony z Ciebie. I On powoduje... Słuchajcie, co On powodował. Ja nie wiedziałem. Ja byłem w szoku, jak mi Duch się zaczął On powoduje, że nie możesz wejść w głębokie relacje z ludźmi. Niektórzy myślą, że jak jest duch jakiś, to tylko jest odpowiedzialny za tą sferę. To jest nieprawda. Demon homoseksualizmu jest odpowiedzialny na przykład za to, że nie można wejść w głębokie relacje z innymi ludźmi. Po prostu. Ja mówię, dobrze Boże, mój syn w drugim pokoju odrabiał lekcje, poszedłem do pokoju, usiadłem. Ja to traktowałem normalnie, tak jakby inhalacja sobie zrobił. Wiele co chodzi. Tak jakby wziął inhalator, sól fizjologiczną sobie podał, nie? do pokoju, usiadłem. Mówię w imieniu Jezusa, a nie wiem, jakie będą reakcje, bo reakcje są różne. Mówię, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ja. E, wiecie, bo ja potem to się nauczyłem przecież. Będziemy mieli kiedyś e, nauczanie na ten temat, to, to, to, to będę poszerzał. Nauczyłem się nakazywać im, jak one mają robić. Także ja e, jestem w stanie na przykład zakazać demonicznej sile, na przykład mówić albo nakazuje jej wyjść w łagodny sposób. Jakieś z tego nie wiedziałem. Mieliśmy różne jazdy. Czasami dalej też się zdarzają, ale już o wiele rzadziej, prawda? Bo wiemy, jak mamy postępować. No ale mówię, dobrze, popatrzyłem, nie ma żadnych tam jakichś tu przedmiotów ustawionych. Posiadę na łóżku, mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa, w duchu homoseksualny wyjdź Jak mnie przewiozło po pokoju, jak samolotem. Po prostu. Normalnie mnie rzuciło, wpadłem wstęp, rzucił mnie w drugą stronę. Rozumiesz? I siedzę. Wyszedł ze mnie. Patrzę. Mój nawet, słuchajcie, nie, nie, od nie otrzymał. Ile razy mieliśmy zagadą, jak uwalnialiśmy się, proszę Ciebie, to co, które latało, proszę Ciebie, do sedesu i żygamy. Rozumiesz? I jakaś, i, i, po, po się w pewnym momencie powiedział, mówię, i tu, i tu jesteś zniewolona. Leciała w imieniu Jezusa wychodź, już nad sedesem. My się, mieliśmy takie społeczności, słuchajcie naszego kościoła pierwszego, że miska stała na środku. Miska stała na środku, próżnie my, najpierw to ludzie uwolnialiśmy od demonów. A zatem był kościół w ośrodku dla bezdomnych, to mieliśmy jazdę po prostu jak na pustym parku z ludzi. Tam po prostu Człowieku, Ja mówię, no pięknie mówię, kościół no. z, z, z, z misko na rzeki na środku człowieku. Ale lepiej było to, niż wcale nie Ale ja to zacząłem traktować jako normalną rzecz. Ja dzisiaj nie mam z tym problemu, tak? To był, to był pewien okres w moim życiu. Pewien okres, kiedy Bóg pokazywał mi, co stoi na drodze. Moi, słuchajcie, coś ja powiem, za każdym razem, kiedy moc demoniczna opuszczała mnie, poszerzała się moja percepcja. Ja lepiej zacząłem widzieć w duchu, słyszeć, rozumiesz, dary się zaczęły uwalniać różnego rodzaju. Bo to są blokery. Demony są jak blokery. Nawet nie wiesz na czym. Ale ja wiem jedno, ja chcę być wolny, słuchajcie. Chce być normal, naturalnie wolnym człowiekiem. Za wszystkimi kompleksami demonizmu. Za lenistwem. Za niemocą fizyczną, że się chodzi i się nie ma siły. Ja bym jak możesz mieć siły? Ile ty masz lat? 43. Ja bym, no siły to można powiedzieć, że ma 95, no. U, u, u Grzesia, u pastora Grzesia w Kościele jest kobieta, która ma 70 lat. Człowieku na ostatnim spotkaniu, ona mówi, na bożeństwo się kością, ona mówi idę do pracy, mówi, jeszcze na poście robię. Tłuchajcie, 70-letnia kobieta. Ona tak mi zaimponowała, na i tej ciągle. Choć jak bysteczny, to kiedy się narodziła z Bożego Ducha. Człowieku. Myślałem z Boże, mówi, ale pocisk, człowieku. Rozumiesz, jakaś siła. Ale jak do 43 lata i on jest zajechany jakoś maciarza. Ja mówię, że Ty jesteś zdemonizowany, tak nie możesz żyć. Jak Ty żyjesz? Dobrze się żywisz? No dobrze. Ja mówię, to co Ty masz? Co z tobą jest? No Bo mi się nic nie chce. Ja mówię, nie. Musisz być uwolniony, bo mi się chce wszystko. Mi się chce w... Ja wstaję rano mi się chce. Ok? Mi się chce. Kiedyś mi się z ludźmi nie chciało być. A teraz kocham ludzi, lubię z nimi być w ogóle. Lubię, rozumiesz? Ja lubię z nimi zgadać, z nimi siedzieć w ogóle. Dlaczego? Bo zostałem uwolniony! Wolny człowiek lubi ludzi! Zniewolony człowiek nie lubi ludzi! Rozumiesz o co tu chodzi? Jezus ludzi lubił! A nie było łatwo w tamtych czasach ludzi lubić. Oni śmiercieli bardziej niż my. Wtedy była mniejsza higiena, mniejsze wszystko. Rozumiesz? Tam się nogi myło. Nie było to, żeby religijne robić, że tylko nogi śmierdziały, bo się chodziło po tych kanałach w sandałach. A przy stołach się leżało, a nie siedziało się. Nogi myło. Tam, żeby lubić ludzi, wiesz że oni byli prymitywni? Czujesz klimat? Oni byli tak prości jak cep. My dzisiaj to myśmy tacy ludzie byli. Nie, to tacy nie byli ludzie! To byli ludzie niewykształceni. To byli ludzie ciężcy w obyciu. Cię? No, rozumiem o to chodzi? Mieli dziwne skłonności. Wioski chcieli palić tam. Dziwni byli. A On lubił ich i z nimi był. Jak to jest możliwe? Bo był wolny. Piękny tekst Jezus mówi. Idzie władca tego świata, idziemy stąd, będzie władca tego świata. Jezus, zobaczcie, on wyczuwał nacisk demoniczny, który za chwilę tam będzie. Ale mówił, On nie ma nic we mnie. Nie ma nic ze mną wspólnego. Jestem wolny od demonicznych sił Jezus pokazywał. Wiesz o co chodzi? Był wolny. Nie dokręci. Nie wiem, jak ale nie kręci. Nie kwaścia, mnie to kręci. Mnie kręci być wolnym człowiekiem. Nie kręci być wolnym człowiekiem. Amen. Człowiekiem, który nie ma kompleksów, nie ma zahamowań, jest odważny, jest zdecydowany, nie ma 50 tysięcy myśli, czy to tak, czy to dobrze, czy nie. mam takich myśli. Nie mam takiej myśli, nie mam takiej myśli. czy to dobrze, czy to źle. Wiesz o co chodzi? Przychodzę, siadam na swoim stołku i pytam się Boga, to dobrze, czy źle. Temu jeszcze siły przeszkadzają w słyszeniu Boga. Ale można być wolnym. Dlatego on powiedział. Demony wyganiajcie. Najpierw z kogo? Z siebie. <gryw> Najpierw z siebie trzeba wyganiać. Nie trzeba się bać, wyganiać demonów bo to jest wstyd. Wstyd to z demonami chodzić. To jest wstyd i hańba. Tak jak, tak jak wstyd z grzechem chodzić. To nie jest wstyd pokutować. To nie jest wstyd klęczeć przed Bogiem, powiedzieć przepraszam Cię, bo zachowałem się jak szpinia. To nie wstyd. To jest mądre właśnie. To mądre! To nie jest wstyd wykupiać się na uwielbieniu. Wstyd to stać, proszę Ciebie, i udawać, że ten taniec się nazywa Bezruchodans. I to jest wstyd, bo w niebie jest ciągły taniec, ciągły bal. Amen. Ciągły bal. Jeśli nie nauczymy balować podczas uwielbienia tutaj, to w niebie nie będziemy wiedzieli, co mamy zrobić. Gdzie nogi wsadzić, proszę Ciebie. Jak zobaczysz Abrahama, proszę Ciebie, jak <śmiech> <śmiech> A facet, pamiętaj, 182 lat, dopiero z ziemi To nie jest wstyd być uwalniany. To jest wstyd chodzić w demonicznej sile. I udawać wszystko u mnie w porządku. I pastor pisze do mnie wczoraj, wieczorem. Czy jak tam te komunie wziąłeś, mówi to, to to była y, fotomontaż, czy fakt? Ja piszę, fakt. A on pisze do mnie tak. Współczuję. Mówię, ja piszę do niego, A ja, ja, ja go znam. To jest taki model, to właśnie jeden z tych, co mówi, że nie demona nie może mieć. Kiedyś mnie zaprosił do siebie do kościoła, to demona zacząłem wyganiać z jego ludzi. On mówi że piszę do mnie tak. Ale mówi to. A ja, ja, ja piszę do niego i mówię, że ale ja to sam zaplanowałem, sam to sfilmowałem i sam to udostępniłem. Mówię, zrobiłem to po to właśnie, żeby powalić religijne myślenie. Mówię, to nie ma to mnie spóźnić. Ja się chlubię się się bo szpilę możemy wyrócić. Rozumiem? Szpilę. Bo w mojej Biblii jest napisane, że Bóg z nich szydzi z kową, z demonicznych sił stojących za religią. No to szydzę. Cały. Robię to, co mówi Bóg. Szydzę. Kochani, przede wszystkim, Demony kuszą nas. Wszelkiego rodzaju pokusa pochodzi od demonicznych sił. Po drugie, nękają nas. Po trzecie, dręczą. Po czwarte, zmuszają nas do różnych rzeczy. Jak ktoś tutaj mówi, ja muszę to zrobić. Ja mówię, to jest demon. Ty nic nie musisz. Po prostu, jeżeli Ty musisz, Rozumiesz? To znaczy, że to jest zniewolenie. Oczekuj wolny, to nic nie mówi. Demony zniewalają ludzi, czyli ograniczają ich działania. Powodują nałogi. Wszystkie nałogi pochodzą od demonów. Obejrzyjmy, jaki to jest nauk. Od najdrobniejszego. Ponieważ nałogi zmuszają człowieka do określonych działań. Rozumiesz? Potwarte demony kłamią i pobudzają do kłamstwa kłamią i popucają do kłamstwa. Nie mówią i Po ósme osłabiają, wywołują choroby, zmęczenie, a także zabijają ludzi. Tylko w Ewangelii Marka ponad 60% chorób jest ściśle powiązanych z, z demonami. To Ja nie mówię, że każda choroba ma podłoże demoniczne. Bezpośrednio, ale na pewno pośrednio a są choroby, które mają stricte powiązania z demonami zawsze w 100 I na przykład to jest nowotwór, każdy nowotwór jest natury demonicznej, każdy. Obojętnie czy to jest genetyczna struktura, czy to jest nabyta rzecz, tak dalej, tak dalej. Kiedyś William Branheim, jak dostał objawienie na temat nowotworu, to zobaczył takiego małego demona, po prostu, on się patrzył, w wcielę u kobiety, ona przed się modlić o nią i, i, i miał objawienie, zobaczył małego demona. I tu się mówi do niego, nakaz mu umrzeć. Um, um, umrzeć teraz. I on mówi, umrzyj w imieniu Jezusa. I na jego oczach ten, ten ludek padł. I tu święty do niego mówi, to tak działa. Twoje słowo jest jak siekiera, wali go w łeb. Bardzo proste. Twoje słowo jest jak siekiera. obszary przebywania demonów. I teraz chciałbym, żebyście się przez kilka minut na tym skupili, ale żebyście się skupili e, nawet e, niekoniecznie, możesz sobie to notować, ale żebyście się skupili przede wszystkim na swojej duszy. Pierwszy obszar przebywania demonów to emocje i postawy. I główna rzecz. I będziemy mówili o demonicznych siłach, z którymi mamy do czynienia tutaj w naszym kraju, w naszym regionie. Po pierwsze jest to odrzucenie. Wszelka forma odrzucenia jest demoniczna jest demon odrzucenia. Następnie bunt. Wszelka forma buntu. I następnie nieprzebaczenie. Z nich wywodzą się takie rzeczy jak depresja, użalanie się nad sobą i kompleksy. I to są demoniczne siły na emocjach na podstawie. To się tak nazywa. nie musimy szukać nazw pod tytułem Abadon czy Apolion Też takie są Ale to nie to My nie będziemy dzisiaj się zajmowali Abadonem czy Apolionem Czy zwierzętnościami terytorialnymi Bo nie na tym rzecz polega Zwierzętność terytorialna, która jest nad jakimś regionem Demoniczna siła Ona jedynie może wpływać na danego człowieka Poprzez demony podstawowego rzędu Krótko powiedziawszy Jeżeli Ty jesteś wolny osobiście Rozumiesz? To możesz w piekle zrobić ewangelizację uzdrowieńczą jeżeli jesteś wolny osobiście, rozumiesz, to swój namiot ewangelizacyjny możesz rozbić, proszę Ciebie, w meczecie. I w meczecie będziesz uzdrawiał, rozumiesz? I pod pomnikiem buddy będziesz uwalniał. I nic Ci nie będzie. Ale musisz być wolny. Bo jak nie jesteś wolny, to te demoniczne siły są jak haczyki dla zwierzchności terytorialnej. I ta zwierzchność Ciebie haczy przez to. Rozumiesz, o to chodzi? Haczy Ciebie. I Ty jesteś zahaczony. Ty wisisz na ciebie. Trzeba ten hak wyrwać. Ja mówię dlatego, nie trzeba się koncentrować przede wszystkim na zwierzchnościach terytorialnych. Trzeba się skoncentrować na demonach podstawowego rzędu. Potrzebujemy wolnych ludzi w ławkach kościelnych. O! Wolnych ludzi. Wolnych ludzi indywidualnie wolnych. A zresztą będziemy się dalej rozprawiać, bo dopiero z tego się robi armię. Dopiero budujemy z takich ludzi armię. A więc emocje i postawy. Odrzucenie, bunt, nieprzebaczenie z czego demony niższego rzędu działające w kooperacji, depresja, użalanie się nad sobą kompleksy. Po drugie, umysł. I pierwsze, pierwsze demoniczne siły działające na umysł to jest zwątpienie, niewiara, zamęt, niezdecydowanie, każda choroba umysłu. To są demoniczne siły działające na umysł człowieka. Przyglądajcie się temu, bardzo proszę. Zaznaczajcie sobie to później. Jeżeli zobaczysz coś w swojej duszy. Po prostu odznacz to sobie. Następnym obszarem to jest język. I po pierwsze jest to kłamstwo duch kłamstwa. Następnie jest to krytycyzm. Następnie plotkarstwo. Następnie bluźnierstwo. Następnie negatywizm i nieczysta mowa. Następny obszar to jest seks. Wszelkie zboczenia seksualne są na trójdemoniczny. Bóg przewidział życie seksualne dla jednego mężczyzny i jednej kobiety, którzy ustanowili dla swojego życia związek małżeński. Wszystko poza tym jest natury demonicznej. To jest przerażające. Główne z tych demonicznych sił masturbacja, wszelkie stosunki pozamałżeńskie są natury demonicznej. cudzołóstwa, homoseksualizm, zniewieściałość, zoofilia, to są wszystko nie, nie, nie, będziemy, nie będziemy ich wymieniać dalej, nie ma, nie ma to sensu, ale chcę, żebyście zobaczyli. Bo to się tak nazywa. My nie musimy szukać nas, Pamiętajcie, jeżeli Duch Święty Ci nie objawi imienia konkretnego demona, to nazywasz go po jego zachowaniu. I on, na podstawie nazwy jego zachowania musi wyjść. Bo on jest ściśle związany z pewną formą zachowania. Rozumiesz? Jeżeli Ty mówisz duchu stojący za negatywizmem, czy duchu negatywizmu, to on musi wyjść duchu krytycyzmu musi wyjść. duch duchu musi wyjść. I patrzcie, są ludzie, którzy jak tylko Cię spotkają, no koniecznie się muszą podzielić z Tobą czymś o czyimś o życiu. No za groma nie mogą się podzielić czymś innym. No musi, bo się udusi. No musi mi powiedzieć o kimś. On mi nie powie o krajobrazie nic. O sobie to mi na pewno nie powie. Wiesz, jak pięknie jest, się i porozmawiać, na przykład powiedzieć o sobie komuś. Co przeżywasz? To się relacja nazywa, tak to psychologia nazywa, relacja. Przychodzisz się u zewnętrznia przed człowiekiem. Możesz powiedzieć jakimś pięknie, nie o Henku, a albo jest taką jedną osobą rozmawiam, co z tą osobą nie rozmawiam, to na mnie wchodzi na, na temat drugiego człowieka. Ja mówię, halo! nie chcę rozmawiać o ja tym człowieku, mówię z Tobą! O Tobie chcę rozmawiać, ale on... Mówię to ogólnie nie wiecie. Ale on nie gada w No, rozumiesz, nie mnie? No szaleństwo! To jest demon, to zmusza tego człowieka. Ten człowiek nawet nie wie, że jest zmuszony do tego. On jest przymuszony. Następna rzecz, porządliwość. Wiesz to, to jest porządliwość, są zdeprawowane, pragnienia, ja będę. To jest porządliwość. Ja czegoś chcę, a jak tego nie będziesz miał, to co? To jak się będziesz czuł? Źle? A więc jeżeli się będziesz źle czuł, bo tego nie będziesz miał, tak? To mamy demoniczną siłę. Następnie okultyzm. Wszelka forma okultyzmu, przyjaciele od najcięższych czarów, po wszelkiego rodzaju horoskopy, zabawy, w astrologię i inne rzeczy. Wszystko od wróżenia z ręki po wróżenie z nogi. Każda historia po prostu jest chora. Okultyzm. Jeden jest Bóg, który jest objawieniem dla naszego życia. Nikt inny nie ma do naszego życia żadnego wglądu ani żadnego prowadzenia. Wszystkie na wszystkie fałszywe religie. Wszystkie fałszywe religie. Jest jedna religia, w cudzysłowie. I tak to nazwiemy na, yy, wiemy, że w tej chwili nazywamy to na, na, na zasadzie roboczej. Tylko chrześcijaństwo. Tylko Jezus jest drogą do Ojca. Nie ma innej drogi. Jakby mówią jeszcze są inne religie. Jest jeszcze mówi Bahomet. Ja Wiesz, czy ty przytomny? Bahomet. Bahomet umarł i Go pochowali. Jaka to droga do Boga? Jak On umarł. A Jezusu Jezus wstał z martwych. I koniec. To jest droga. To jest droga, żywa droga. Nie ma innych dróg. Nie ma innych form. Tylko przez Jezusa osobiście, Ty i Jem. Następnie, wszystkie herezje, czyli wszystko, co odstępuje od całokształtu objawionego Bożego Słowa. Rozumiecie? Wszystko, co odstępuje od całokształtu objawionego Bożego Słowa czyli wszelka herezja, za tym są demony. Oraz sfera naszego fizycznego ciała, czyli demony przychodzą jako choroby. stricte demoniczne choroby, wszelkiego rodzaju nowotwory, epilepsje, choroby psychiczne, nawet jeżeli są wywołane uszczędkami fizycznymi. To nawet jeżeli to, tej choroby nie wywołał demon, to demon przychodzi do tej choroby później. Wiecie o co chodzi? Na przykład ktoś miał wypadek samochodowy i nastąpił uszczerbek na mózgu i to nie spowodowane było tym, że to demon przyszedł i mu coś zrobił z mózgiem. Prawda? Ale potem, kiedy ten człowiek żyje w tym stanie, to przychodzą demoniczne siły i zaczynają tam budować warunki. I często widzimy takich ludzi, on potrzebuje zarówno uzdrowienia, Często potrzebuje cudu, czyli, powiedzmy, na, y, odrośnięcia pewnych elementów mózgu, połączenia pewnych elementów, wtedy modlimy się o cud, żeby te rzeczy odrosły, ale również uwolnienia od demonicznych sił. Kochani, e, teraz, jak zostać uwolniony? Przede wszystkim, rzecz to jest to, że jeżeli to rozpoznałeś, to musisz się ukorzyć. Co to znaczy, że się masz ukorzyć? Ty musisz przyjąć w tej chwili zrozumienie, tak jak powiedziałem na początku, że to żaden wstyd, to jest problem, to jest problem i nazwij to problemem. Jeżeli jest taka sytuacja, nazwij to problemem. Tak jest to problem, ja w tej chwili ten problem złamię. Dwa. Bądź uczciwy, czyli nazwij ten problem po imieniu. Nie próbuj sobie teraz, zobaczcie, czy na przykład, jeżeli na przykład widzisz, że jakaś sfera twojego życia jest zademoniona, to nie próbuj sobie w tej chwili e, dorobić do tego filozofii. Bo ja miałem tak, bo ja miałem inaczej. Nie! Wiecie, to jest tak jak z wyznawaniem grzechu. Nie przychodzi się do Boga, jeśli nie mówi tak, Panie, ja ten pit to sfałszowałem dlatego, bo... Nie. Przychodzi się i mówi tak, ukradłem. Ok? Jak się na kogoś zdenerwujesz, zdenerwowałem się na żadną ostatnią. Podniosłem na nią głos. Jak pokutowałem, to nie przeszedłem do Boga nie powiedziałem tak. Panie, stało się to, bo to, to i tamto. Nie, przeszedłem i powiedziałem Boże. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nic. Nie mam nic na usprawiedliwienie Nie powinno tego dojść. To ciało, nie wziąłem autorytetów w duchu, tak? Pozwoliłem, żeby moje ciało wzięło w górę. Przepraszam Ciebie bardzo. prostu. Rozumiesz? Dlatego mówię, bądź uczciwy. Trzeba być uczciwym. Nazwij problem po imieniu. Po trzecie, wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Jeżeli będziesz e, modlił się, podczas kiedy będziemy uwielbiali Boga, będziesz modlił się i będziesz e, to, tej rzeczy nakazywał odejść od siebie, to e, określaj,